Cześć, witam Was na czwartym odcinku Dźwięków Urojonych. Ja się nazywam Natalia. Strona internetowa dźwiękiurojone.b.pl Mail do mnie natalia.stankiewicz.gmail.com Na początku sprawy organizacyjnej, mianowicie RSS. Mam nadzieję, że ten RSS już działa w iTunesie, bo mi pisaliście e-maile i jeden, jeden komentarz był, że. Yy, nie działa w iTunesie no i nie działa w iTunesie, ale teraz on będzie już będzie działało, bo znalazłam taką stronę, co mi samo chyba tam jakieś utworzyło ten XML kod, ja się na tym nie znam kompletnie więc przepraszam, jeżeli jakieś herezje głoszę, ale i, i to mi utworzyło i tam jest coś takiego i no nie wiem, zobaczymy, on będzie, że działa chciałabym, żeby ktoś to sprawdził czy mi działa i no Dzisiaj wam przeczytam coś. Chcecie? Nie macie wyboru, musicie chcieć. Przeczytam Wam nagrody Darwina, czyli selekcja nienaturalna. <śmiech> Przepraszam. Selekcja nienaturalna, nagrody Darwina, Tom drugi, ponieważ pierwszy komuś pożyczyłam. Nie pamiętam komu chyba już w życiu nie odzyskam. Nagrody Darwina jest to zbiór historii upamiętniających osoby, które dzięki swojej głupocie przyczyniają się do przetrwania gatunku ludzkiego, eliminując z niego samych siebie. Czy jednym słowem chwała im za to, że umarli, bo nie wiadomo, co gorszego mogliby wymyśleć. I na początku przeczytam historyjkę. Próżność przyczyną tragicznej liposukcji. David, 44-latek z Mineola, gorąco pragnął pozbyć się sadła. Najwyraźniej zależało mu na tym bardziej niż innym. Czemu nie zaoszczędzić pieniędzy, pomyślał, i nie poddać się amatorskiemu zabiegowi liposukcji w garażu? Jak łatwo zgadnąć, użycie odkurzacza nie jest najbezpieczniejszym sposobem na eliminację nadwagi. David zmarł w tej zaimprowizowanej klinice z powodu przedawkowania lidokainy. Każdy, kto jest na tyle głupi, by spokojnie się położyć i poddać medycznemu zabiegowi wykonywanemu przez amatora w garażu, niewątpliwie zasługuje na nagrodę Darwina za swą bezrozumną próżność. Fałszywy lekarz przeprosił rodzinę ofiary. Kurczę, ludzie, jak chcecie sobie zrobić liposukcję, to błagam was, nie róbcie tego odkurzaczem. W ogóle ja nie wiem, jak można zrobić liposukcję odkurzaczem. Ja sobie, nie, nie potrafię sobie tego wyobrazić jak się gdzieś rozcina, się odkurzacz wkłada pod ten podsadełko. Obrzydliwe to musi być. No dobra. Kolejna historyjka. Chodzenie po wodzie. Pewna chrześcijańska sekta postanowiła naśladować Chrystusa wierniej niż inni chrześcijanie. Jej wyznawcy dążyli do odkrycia tajemnicy chodzenia po wodzie. Dzień po dniu usiłowali zbliżyć się do Boga, z całych sił próbując chodzić po wodzie kontynuowali swoje nieortodoksyjne praktyki. Aż wreszcie i przywódca niespodziewanie zginął podczas ćwiczeń w wannie. Żona stwierdziła, że mąż przez wiele godzin starał się opanować technikę chodzenia po wodzie, ale jeszcze nie odnosił sukcesu. Okazało się, że utonął, poślizgnąwszy się na mydle i udowodnił w ten sposób, że chodzenie po wodzie, że chodzeniem, chodząc po wodzie rzeczywiście można zbliżyć się do Boga. Tak, jak chcecie się zbliżyć do Boga, to słuchajcie... Chodźcie sobie po wodzie w wannie. Życzę szczęścia. <grych> Ale idiota. Dobra. Yy, kolejna historia. Knebel z ryby. To coś dla wędkarzy. Nie wiem, ilu z was słowi. Jara słowiłam ryby. Nawet fajne to było. Ale, dobra. Samotna wyprawa na ryby w pobliżu Livingstone w Zambii zakończyła się tragicznie. 28-letni Haris udusił się, ponieważ żywa ryba przypadkiem uwięzła mu w gardle. Haris łowił rzecz w rzece Hungu. Gdy chciał zakryć wyciągniętą rybę, ta wślizgnęła mu się do gardła. Próbował wydobyć ją patykiem, ale tylko wepchnął ją jeszcze głębiej. Następnego ranka wieśniacy znaleźli jego ciało rozciągnięte na ziemi z patykiem w ustach. Jeden z nich pociągnął za, pociągnął za patyk i wyciągnął rybę. Wiecie, no okej, okay, raz łowiłam ryby, ale ja sobie nie przypominam, żeby chłopaki, z którymi łowiłam rybę, je zagryzali. Oni tak brali kamień i tak w głowę uderzali w tą rybę, ale kurczę, nie, nie gryźli żywych ryb. Fuj. Jać, Ludzie są... opija. Głupota, naprawdę głupota nie ma granic, słuchajcie. Okej. Okay. Kolejna historyjka. Sen wśród owiec. Zaskoczona policja długo nie mogła wyjaśnić zagadkowej śmierci Mohtara, 21-letniego pasterza z plemienia Beduinów, który zginął od strzału z karabinu na pustyni w pobliżu Kairu. W okolicy nikogo nie było, a na miejscu zbrodni nie zauważono, nie zauważono żadnych śladów stóp. Na podstawie nielicznych poszlak policjanci z City Barni w końcu znaleźli winnego. Mohtar zasnął wśród swych owiec, nie zabezpieczawszy karabinu. Jedna chwila nieuwagi i jedno pechowe stąpnięcie racicy wystarczyły, by pasterz już nigdy się nie zbudził. Ponieważ owce nie miały pozwolenia na broń, policja zarekwirowała karabin, a baran mordesa, morderca został przerobiony na baraninę. Widzicie, uważajcie na owce, bo owce to mordercy. Dacie im broń, to one już wiedzą, co z tym robić, zabiją was. Ok, to było tyle ile wam Cztery historyki przeczytam Starczy. Yy, polecam w ogóle książkę Nagrody Darwina bardzo fajna można się pośmiać z ludzkiej głupoty a ludzka głupota jest bardzo śmieszna momentami znaczy nie momentami cały czas tak naprawdę nie bądźmy głupi nie odsysajmy sobie tłuszczu za pomocą yy, odkurzacza nie przegryz nie gryźmy żywych ryb i nie chodźmy po wodzie dobra i w ogóle ten, unikajmy głupoty znaczy takiej w negatywnym zacznie bo w pozytywnym jest głupota, no ale fajna fajnie jest czasami być głupi Ok, teraz będę pozdrawiała pozdrawiam Klaudię z Krakowa, Klaudię miałam pozdrowić w poprzednim odcinku ale zapomniałam, bo nie był tak strasznie szybko nagrywany i zapomniałam ją pozdrowić więc teraz pozdrawiam Klaudię Klaudię, mam nadzieję, że się spotkamy niedługo Zapraszam do Wrocławia w ogóle na wakacje. Pozdrawiam Magdę. Magda trzeba się na piwo w końcu ustawić jakoś gdzieś kiedyś. Już chyba od, nie wiem, od paru miesięcy się ustawiamy i nam nie wychodzi, ale trzeba się ustawić. Pozdrawiam chłopaków ode mnie z grupy, no i dwie dziewczyny ode mnie z grupy, ze studiów pozdrawiam. I teraz będę musiała zaśpiewać piosenkę, bo obiecałam, że zaśpiewam piosenkę na urodziny,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 Marcin, niech mu gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. A kto z nami nie wypije, niego piorun trzaśnie. Jeżeli to tak było, a kto z nami nie wypije, niego piorun trzaśnie. Koniec. Ok, to wszystkiego najlepszego. Yy, kogo jeszcze chciałam pozdrowić? Kurczę, ale ostatnio zapominam wszystkiego. Jakichś podstawowych słówek zapominam. Zapominam wzorów, zapominam. Zapominam pozdrowić ludzi. Wszystko zapominam. Pamięć mi się psuje chyba. Albo zmęczona jestem. Muszę odpocząć. Kiedy te wakacje, kurczę. Dobra. To tyle na dzisiejszy odcinek będzie. Trzymajcie się cieplutko. Znaczy cieplutko jest, to się trzymajcie. Nie narzekajcie na pogodę. Bo jak jest zimno, to narzekamy na to, że jest zimno, a jak jest ciepło, to narzekamy na to, że jest ciepło. Zdecydujmy się. Albo w ogóle nie narzekamy, albo ciągle narzekajcie. Ja wybieram tą drugą opcję i nie mam zamiaru w ogóle narzekać na pogodę i nie pozwolę, by pogoda w jakikolwiek sposób pływała na moje samopoczucie. Dobra, papa, pa, miłego dnia Wam życzę.